Film, gry i komiks, komiks klasyka, klasyka i nowość, nowość hit, hit i gniot. Wszystko, wszystko co myrocznie, strasznie i tajemnicze znajdziesz zaszczy, na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Sobota, 8 października 2022 roku. Słuchacie właśnie 415 nawiedzanego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu witają się z Wami Zumerzy. No w nie do końca, bo jest ze mną 40-letni weteran otwierający szampana maczetą i nierozumiejący TikToka Michał Dżagi Cześć. Cześć. <laughs> Jest ze mną także specjalistka od gaslightningu, Lightningu 20 z klasy wyższej po odwyku, marta Płaza z magazynu Final Girls. Witam cię. Hej, witajcie. I jestem też ja, wiecie, ten kringowy dzieciak z klasy średniej, Szymon Cieśniński, Szymas. Witam również. Spotykamy się dzisiaj, by omówić dla was najnowszą produkcję od studia A24 A24, jedno z naszych chyba ulubionych. Studiów wypuszczających między innymi horrory, a mowa o filmie Buddies, Buddies, Buddies. Reżyserką tego dzieła jest Halina. Teraz się znam jak wy jej nazwisko. <laughs> Rain? Ragen? Nie wiem. W każdym razie jest to jej drugi pełny metraż. Pierwszym był Instinct z 2019 roku, ale nie jest to osoba nowa w biznesie filmowym, bo ma za sobą prawie 30 lat kariery aktorskiej, więc pewnie wie co nieco o filmach i ich tworzeniu. A scenariusz powstał przy współpracy Sary Delap, i Kristen Ropenian. I to jest debiut akurat tych pani w tym zakresie, czego absolutnie w samym filmie nie czuć. Czy chcecie coś o twórcach wspomnieć? Czy lecimy już z fabułą szybciutko? Możemy lecieć. Dobra, więc Buddies, Buddies, Buddies to w dużej mierze satyra na powiedzmy fejkowe relacje międzyludzkie i w ogóle różne problemy w pokoleniu Z. Młodzi dorośli, rozmawiający o swoich związkach, studiach, pracy, problemach z rodzicami, z zazdrością, z narkotykami itd., to jest w dużej mierze temat tego filmu. Co istotne, bohaterami są uprzywilejowani 20 dwudziestoparolatkowie z pokolenia Z, są bogaci i postanawiają zorganizować imprezę w trakcie huraganu, bo czemu by nie, a tak huragan to dobry moment, żeby się zamknąć w domu. Więc można poszaleć. Tak właśnie robią, piją, palą, wciągają, tańczą, krzyczą i grają w tytułową grę, czyli w Buddies, Buddies, Buddies. Jest to rodzaj, powiedzmy wariant gry, która w Polsce jest znana jako mafia. Bohaterowie mamy w sumie w całym filmie ósemkę osób. Ośmioro aktorów, z czego siedem postaci bierze udział właśnie w tej grze. Losują najpierw rolę. Jedna osoba jest mordercą, pozostałe są potencjalnymi ofiarami. Następnie gaszą światła i morderca ma zabić jedną osobę poprzez stugnięcie jej w plecy. Nie wiadomo, kto jest mordercą, tak więc każdy próbuje gdzieś tam się ukryć. No i jeżeli ktoś zostanie puknięty, no to musi udać, że ginie, udawać trupa. Gdy ktoś odnajdzie takie tytułowe właśnie ciało, musi krzyknąć badis, baddies, baddies". Wszyscy się zbierają w tym miejscu i próbują ustalić, kto mógł być mordercą, by tę postać właśnie wyeliminować. Jeżeli im się uda trafić, no to wygrywają. Jeżeli nie, no to gasimy światła i morderca dalej poluje. I tak, dopóki nie wyeliminuje wszystkich. Problemy zaczynają się w momencie, gdy jedna osoba ginie naprawdę. Okazuje się, że bohaterowie znajdują ciało jednej z postaci, która znajdowała się w domu. Warunki pogodowe, jak już mówiliśmy, trwa wielka wichura, huragan, więc te warunki nie pozwalają na ucieczkę czy na wezwanie pomocy. Bohaterowie muszą więc po prostu szybko ustalić, kto popełnił morderstwo i w ten sposób przetrwać, a to niezbyt ciekawe położenie. Tak? Podejrzewamy, że ktoś z pozostałych osób na imprezie jest mordercą, ta sytuacja prowadzi oczywiście do wielu konfliktów, które no, służą w dużej mierze komedii. I to jest właśnie bardzo istotne, by już teraz podkreślić, jaki to jest typ filmu, z jakim gatunkiem mamy do czynienia. Możecie oczywiście się ze mną nie zgodzić, a chociaż myślę, że chyba jednak się zgodzimy. Zwiastuny zapowiadały slasher. I nawet wydaje mi się, że my o tym wspominaliśmy albo przy okazji rozmowy o X, albo o Day Dem, że to jest dobry rok dla slasherów. I między innymi wymieniliśmy w którymś z tych podcastów Buddies, Buddies, Buddies. Więc ja oczekiwałem właśnie takiego filmu, a okazało się, że okej, okay, są tutaj elementy horroru czy thrillera, ludzie giną, krew się leje i tak dalej, ale ostatecznie jest to film bardziej w stylu książek Agaty Christie, czyli tak zwane Who done it", a nie tak? Czyli mamy rzeczywiście zagadkę, kto dopuścił się zbrodni, ale nie jest to na pewno standardowy, tradycyjny slasher i dodatkowo jest to właśnie film mocno komediowy, ta, ta satyra tak już powiedziałem, na bogate dzieciaki właśnie z generacji Z. Zgadzacie się? Ja myślę, że się zgodzę. Ja w ogóle lubię trochę o tym filmie myśleć jako o takim filmie, który wykorzystuje prawidła slasherowe, jakieś tam myśli Styczne ze slasherem, po to, żeby nie tyle opowiedzieć nam slasher, ale o slasherze, czyli to, jak my ten gatunek sobie wyobrażamy, jak, z jakimi kontekstami go kojarzymy, co chyba najlepiej daje sobie znać w finale, ale od, do tego oczywiście dojdziemy. <śledzimy> <śledzimy> <śledzimy> <śledzimy> tak, ale rzeczywiście. Y Ciężko, zresztą to też nie jest powiedziane, że koniecznie musimy go jakoś y, jakąś etykietką opatrzeć, ale rzeczywiście jest to coś, coś takiego, mm, co łączy trochę te stare właśnie hudanity z tymi nowymi opowieściami, więc y, fajnie jest tutaj grzebać w nim i doszukiwać się tych różnych y, estetyk, napięć, także jest, jest w czym grzebać. No ja tutaj z tym, że to jest slasher, jak to w niektórych recenzjach pada, jednak dosyć bezpośrednio, jednak bym polemizował, bo w sumie się cieszę nawet, że ty przyrównałeś to wręcz do Agaty Christie, bo w tej konstrukcji fabularnej ja bardziej właśnie widzę raczej tego rodzaju konotacje. Mi się kojarzyło to chociażby z I nie było już nikogo mhm. i, i, i tego rodzaju czy to literaturą, czy, czy filmami, bo jakkolwiek te elementy horroru tutaj mamy, to one nie są w mojej ocenie najistotniejsze i bardziej liczy się właśnie sama ta zagadka, ale też nie na zasadzie właśnie takiej slasherowej, gdzie najważniejsze jest tak naprawdę kto jest mordercą i, i, i co robi, tylko właśnie ja miałem wrażenie, że to jest bardziej tak jak w kryminale, że tutaj liczy się mocniej ten klimat paranoi, takiego zasztucia, że jesteśmy w tym samym miejscu i nie można ufać nikomu niż właśnie ten, ten horror. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, mówiąc to wszystko, uważam, że tutaj twórczenie bardzo dobrze rozumieją i czują slasher, paradoksalnie. Mm -hmm. Rozmawialiśmy niedawno o deidem które no, chciało być slasherem i tam y, mówiliśmy o tym, że John Logan niespecjalnie czuje ten gatunek, nawet jeżeli właśnie chce nakręcić film w takim stylu. Tutaj mam wrażenie, że właśnie nie do końca chciano nakręcić slasher, ale z kolei znaczy, bardzo... nie chciano, nie on, taki był marketing, pewnie po to, żeby przyciągnąć mm -hmm. między innymi y osoby, o których opowiada ten film, do kin, ale wydaje mi się, że nie chciano nakręcić Slashera, no bo... No być, być może tak, być może nawet tak można coś powiedzieć, innego. tak, mhm. Tak, ale, ale wiesz, ale chodzi mi o sam fakt tego, że ja tutaj czuję to, co Marta wspomniała, że naprawdę tutaj ekipa no, umiała wykorzystać te elementy slashera, żeby też no, trochę gdzieś tam odbić pewne prawidła, czy, czy złamać pewne schematy I to, jest, i to jest fajne, bo to moim zdaniem bardzo dobrze działa. Mhm. i w sumie poruszyłeś jeszcze jeden wątek nie wiem czy od razu chcemy do niego przejść bo ja bym o niego troszeczkę zahaczył bo powiedziałeś, że bardzo istotne jest to że to jest uprzywilejowana, uprzywilejowana młodzież, to po pierwsze i po drugie, że to jest satyra na generację Z i z tym też bym trochę polemizował, bo ja jednak czytam ten film dużo bardziej uniwersalnie po pierwsze mam wrażenie że właśnie tutaj ten scenariusz unika czegoś, o co ja go szczerze mówiąc, na którym się etapie podejrzewałem, czyli że pójdziemy w jakiś taki klasowy motyw, no bo jednak mamy tutaj ekipę uprzywilejowanej młodzieży i mamy te dwa ciała obce w postaci Grega i B, które no trochę nie przy, tak nie przystają do, do tej pozostałej naszej ekipy. I, I tak wydawało mi się, że to, to może być pewien trop, nie? Że, że wiecie, mhm. jak, jeżeli chodzi o rozwiązanie zagadki chociażby, czy, yy, czy, czy to, co dostaniemy w finale, że tutaj yy, to się okaże, nie wiem, jakąś tajemnicą z przeszłości na przykład i tak dalej na tre yy, tym... Majątkowym to po pierwsze, a po drugie, właśnie jak chodzi o tę generację Z, to oczywiście no tutaj mamy bohaterów z tego pokolenia, mamy niektóre dialogi czy motywy, które wprost nawiązują do, do pewnych tropów i motywów. No, przyznam się, że musiałem sprawdzić w internecie o co chodzi z ze znakami zodiaku, bo nie wiedziałem nawet, że to jest jakiś temat tu i teraz. Także idealnie przedstawiłeś jako starego dziada na początku. Ale pomijając te aspekty, to jednak sam przebieg tej imprezy, to jak te dzieciaki się zachowują, o czym gadają i tak dalej, tak dalej, to ja mam wrażenie, że imprezy za czasów mojej młodości wyglądały mniej więcej tak samo, tylko Ale może tematy były trochę wiesz, inne. No, bo pewne rzeczy są typowe, Gdzieś tam po prostu dla młodych ludzi, ale jednak to ich funkcjonowanie w sieci to jest jednak nowy znacznik tych, tego pokolenia, które urodziło się z telefonem, komputerem, internetem obok siebie. Nie? I no, tego na pewno w Waszym życiu nie było w, no, no właśnie w takiej formie. W sensie jakieś tam dążenie do Ale tutaj do sławy, paradoksalnie ta, ta, ta sieć też nie ma takiego wielkiego znaczenia w samym tym filmie. Ale sam sposób komunikacji, nie? Właśnie jeżeli chodzi o ten, dlatego powiedziałem, że to jest strategia też na tę generację, bo ten sposób komunikacji, tak jak ty powiedziałeś, że musiałeś coś wygooglować, to już wybiegając w przyszłość, zaraz jeszcze wrócę na moment do kwestii slashera, to tutaj rzeczywiście są takie dialogi momentami, że z jednej strony, Strasznie się śmiałem, tak? I powro... ale to nawet nie, nie chodzi o śmianie się w głos za każdym razem, tylko takie po prostu łapanie się za głowę, Boże, tak, jak, jak to wygląda, bo rozumiałem mniej więcej o czym zazwyczaj tutaj rozmawiają młodzi bohaterowie, ale właśnie nagromadzenie tych wszystkich yy, terminów wziętych właśnie z mediów społecznościowych. I do tego takie gadanie memami niemal, że Ja zauważyłem, że ja też częściowo coś takiego przejmuję z tego polskiego internetu, ale gdy ma się film, w którym to naprawdę dominuje, to jednak ten poziom absurdu myślę, że bardzo, bardzo rośnie i że ten film przez to dla niektórych osób, które właśnie nie funkcjonują w ogóle w sieci, typu jakieś pokolenie naszych rodziców, dziadków i tak dalej, że on będzie niezrozumiały już na etapie tym poziomie nawet nie właśnie satyry, żartów, intrygi, ale na poziomie samych dialogów, nie? że on będzie niekomunikatywny, a ja po prostu y, naprawdę się łapałem za głowę, y, albo wybuchałem śmiechem, albo sobie myślałem, boże, co za teksty. Y, tam mamy, nie wiem, no, to chyba nawet w trailerze jeszcze już było e, moment, gdy ktoś na przykład mówi, kurwa, postrzeliłaś mnie, a druga osoba odpowiada, no nie mogę uwierzyć, że ty znowu gadasz tylko o sobie. tak? E, czy ktoś rzuca, Jezu, zaczynasz zachowywać się jak psychopata, a ktoś na to reaguje, nie mów tak, to ableizm. Po polsku to nawet nie brzmi za dobrze tak naprawdę, ale tutaj właśnie to pada, tak? Ableizm, handicapizm, trigger, gaslightning, toxic, cringe, etc. I yy, właśnie to jest przerażające, że mi to w ogóle nie przeszkadzało, tak? że też gdzieś tam trochę już tym przesiąkłem i tak sobie pomyślałem wręcz, że nie chciałbym oglądać tego filmu z polskim lektorem albo z dubbingiem, bo takie zdania przetłumaczone, znaczy może da się jakoś część tych rzeczy na polskie memy czy określenia przetłumaczyć, część zachować właśnie po angielsku, ale właśnie, nie wiem, no ten ableizm, tak? W życiu nie słyszałem, żeby ktoś na głos powiedział ableizm, a jak to przetłumaczymy <głos> na dyskryminację, to już nie będzie aż tak zabawne. Znaczy, no też będzie zabawne, ale to będzie, ten poziom absurdu będzie niższy, nie? Więc właśnie oglądanie tego po angielsku, nawet może z angielskimi napisami, jeżeli będzie teraz ten film VOD dostępny, myślę, że on tutaj zyskuje, jeżeli rzeczywiście orientujecie się w tych terminach. Jeżeli nie, no to oczywiście... Polski jest dopuszczalny, ale trochę mam wrażenie, że w tym tłumaczeniu na polski tych rzeczy ginie. Nie? I, I też jak się w to słucha, w słucha, jak się rzeczywiście słyszy, jak ludzie mówią memami, czy tweetami, czy komentarzami z Insta, etc., to to jest niesamowite. Tak? To jest świetne doświadczenie i moim zdaniem jednak mocno zakorzenione w kulturze, obyczajach, nie wiem, no w codzienności konkretnie tej generacji Zoomersłów. Ja szczerze powiem, że ja chyba aż tak tego mocno nie odczułam i rzeczywiście byłabym bliżej argumentacji Jerego, że jednak odbierałem ten film jako bardziej uniwersalny niż konkretnie skierowany do zetek, no bo owszem mamy to, o czym też mas Ale mówię, że po prostu traktujący o nich. Jasne, już zaraz powiem o co mi chodzi. Mhm. Rze rzeczywiście jest to, o czym mówił że są te zwroty, które mogą być zrozumiałe rzeczywiście dla konkretnego pokolenia, ale wydaje mi się, że całościowy wydźwięk mimo wszystko pozostanie czytelny. Może to trochę z tego wynika, że... Mm, w tej satyrze odniosłam wrażenie, nie ma złośliwości. Nie ma, mhm. pastwie, wiecie, takiego pastwienia się pokoleniowego, czterdziestokilkuletniej mhm. reżyserki nad młodymi ludźmi. Tylko Fascynacja. jednak z tej. Tak, że, że, dokładnie, jednak z tej satyry ja trochę wyciągnęłam taki wniosek, po obejrzeniu tego filmu, no kurczę, wszyscy kiedyś byliśmy takimi głupimi dwudziestolatkami, prawda, więc ja bym odbierała ten film mimo wszystko jako bardziej uniwersalny, niekoniecznie tylko zrozumiały ym, przez y, konkretne pokolenie, oczywiście mówię jako całość, bo te pewne, mhm. pewne rzeczy rzeczywiście mogą y, skonfundować odrobinę. Znaczy, wydźwięk jasny. Wydźwięk ostatecznie y, no jest... Znaczy, i myślę, że nawet nie tylko dotyczy młodych ludzi, nie? Problemy w relacjach międzyludzkich, w komunikacji y, i fakt, że ludzie postawieni w trudnej sytuacji typu, nie wiem, no wojna, tak, ale nawet właśnie tutaj jakieś takie wzajemne oskarżenia, te słynne motywy filmowe i książkowe typu Battle Royale, nie? czy właśnie, że przeżyje Dokładnie. tylko jedna osoba, no to, to to zawsze właśnie doprowadza do takich narastających konfliktów i to tutaj mamy, tylko moim zdaniem właśnie jednak jest na tym przykładzie to mo mocno uwypuklone i no właśnie te rozmowy nie są uniwersalne same w sobie. Nie? Wydźwięk ostatecznie to, że ta komunikacja gdzieś nie zachodzi, że część tych relacji to jest tylko na pokaz, albo że w sytuacji konfliktowej nawet te prawdziwe, twardsze relacje mogą pękać, no to to jest oczywiście tak, uniwersalne, no bo ludzka rzecz. Nie? Z tym, że, z tym, że weź, weź pod uwagę też to, że my z dosyć powszechnym internetem funkcjonujemy 20 lat i mam wrażenie, że to takie przesiąknięcie popkultury i w ogóle jakby życia naszego prywatnego osobistego internetem, memami, właśnie jakimiś mediami społecznościowymi i tak i tak dalej, jest na tyle powszechne, że tak jak ja tu mogę się podpisać pod tym, że pewne rzeczy będą czytelne właśnie dla tego pokolenia Z tak I, i dla nich pewnie tutaj będą się mogli przejrzeć jak w zwierciadle, ale wydaje mi się, że jednak to są dosyć uniwersalne rzeczy, bo, bo tak jak spojrzy się chociażby na kwestie tych relacji społecznych, to tak naprawdę ta pewna pozorność tych relacji, która jest przełożeniem no, często właśnie pozornie bliskich, a tak naprawdę błahych relacji internetowych, no to, to już nie jest coś, co jest tylko, wiesz, domeną pokolenia Z, tylko no po prostu specyfiką właśnie tego funkcjonowania w mediach społecznościowych, a nie w realu, czy w mniejszym stopniu w realu, niż byśmy chcieli pewnie tego mm -hmm. wszyscy. No tak, ale... Bo chyba się do końca nie rozumiemy. Ja po prostu mówię, że to jest stricte na ich przykładzie pokazane, z ich specyfiką, a nie, że to będzie... Że, że to nie dotyczy w ogóle innych, czy że będzie zupełnie niezrozumiałe, nie? Tylko pewna bariera jest, no, od pewnego wieku raczej. Ja też zresztą nawet w ogóle, co ciekawe, nie tylko... Bo jak przeglądałem sobie recenzje, to nie tylko przeglądałem jakieś takie tekstowe, profesjonalne, ale też jakieś takie randomowe filmiki w różnych miejscach, czy komentarze pod tymi recenzjami. I się okazało, nazywało, że część młodych ludzi tak naprawdę też, znaczy młodych, no tak wynikało z tego, co tam mieli na kontach, czy co sami pisali. Na przykład część zareagowała, mam wrażenie, na zasadzie, to to nie moje pokolenie, my w tacy nie jesteśmy, czy coś takiego, tak obronnie na przykład, czyli właśnie poczuli się trochę chyba zaatakowani, a część osób młodych, ale w znaczeniu nie tych dwudziestoparolatków aktualnie gdzieś tam wkraczających na rynek pracy, powiedzmy, a właśnie bardziej moje pokolenie, trzydziestoparolatków, reagowało na zasadzie, że tego nie da się znieść, nie? że te dzieciaki są okropne, czy coś takiego, więc jakieś takie zabawne tam, reakcje oj tam, oj tam. międzypokoleniowe, akurat zauważyłem wiesz, tutaj... autentycznie przed nagraniem. Mhm. Tylko wiesz, tutaj wchodzimy na pewną kwestię, którą nieraz poruszaliśmy w rozmowach prywatnych, czy koniecznie musimy lubić bohaterów filmowych, prawda, żeby, mhm. żeby ten film, historia jakoś była mimo wszystko atrakcyjna. A to o czym mówisz, o tym właśnie tej młodzieżowej perspektywie, to ja odbieram to w ten sposób, że to jest właśnie mm, ta szczerość twórczyń, prawda, że rzeczywiście ten film płynie językiem tego pokolenia i to nie jest, nie jest takie, wiecie, podejście na zasadzie starzy ludzie próbują mu mówić jak młodzi i co często starzy widać... na Facebooku. <grym> dokładnie, co, co często widać w scenariuszach, szczególnie tego typu filmów, więc no może być coś niezrozumiałe, ale wydaje mi się, że to jest mimo wszystko naturalne. A ty Magda znalazłaś przed nami nagraniem wywiad nie? z twórczyniami. Tak. To może przybliżysz to, czego się dowiedzieliśmy przed nagraniem też. Mm, bardzo mi się w tym wywiadzie spodobało to, że reżyserka podkreślała, że w zasadzie od samego początku etapu produkcyjnego właśnie była dla niej istotna współpraca właśnie z tą młodą ekipą. Ona nie chciała tego robić yy, jakby tylko z, właśnie ze swojej perspektywy. Zresztą aktorka, która gra Sofi jest producentką wykonawczą, więc rzeczywiście wpływ tej młodej, świeżej perspektywy na całą historię był od początku. Zachwycaliśmy się nieraz samą ścieżką dźwiękową. I w tym wywiadzie na przykład reżyserka wspomniała, że ścieżkę dźwiękową opracowywała na zasadzie przesłuchiwania playlist, jaką pokazali jej aktorzy. Także rzeczywiście ta współpraca była mocna od samego początku procesu produkcyjnego, dlatego efekt jest właśnie tak tak atrakcyjny mam wrażenie. I w kontekście tego języka w ogóle to jest wywiad, bo chyba nie powiedzieliśmy, dla serwisu Screen Rant. Halina Rain, Interview, Buddies, Buddies, Buddies. Tak się nazywa ten tekst. I tam też reżyserka wspomina, że aktorki i aktorzy mieli wpływ na dialogi, że część ich rozmów wprawdzie była napisana i no, musieli niemalże jak w teatrze, tam jest chyba nawet taki tak. cytat, wykuć po prostu to na blachę, ale też mogli dodawać trochę od siebie, żeby całość wypadła autentycznie, a nie właśnie jak starzy ludzie na Facebooku. I rzeczywiście to działa. Są pojedyncze może takie momenty, gdzie delikatna teatralność się wydaje, ale właśnie w taki satyryczny sposób, taki świadomy, fajny, tak? Nie wybijająca, na zasadzie nie powiedział nikt nigdy. Hashtag, tak? Tylko tak. raczej lecimy po prostu w hiperbole troszkę w danym momencie i to są takie przypadki, więc pełna świadomość tutaj jest stosowana i też my o tym wspominaliśmy, rozmawiając między sobą, że tutaj część kadry aktorskiej ma doświadczenia z podcastingiem, ze stand-upem i w związku z tym gdy nawiązują do takich rzeczy gdzieś tam w poszczególnych scenach, czy gdy mają sceny komediowe, no to te ich doświadczenia realne gdzieś tam przemyślenia, czy realne talenty naturalne talenty mogą dojść do skutku i, I to działa, to działa. Ale po, po, tak zanim przejdziemy do ekipy aktorskiej, bo ja myślę, że nad e, całą ekipą warto by się tutaj pochylić na chwilę, to ty chyba chciałeś jeszcze nawiązać coś do gatunkowości, więc odpłynęliśmy daleko w sumie za moją e, sprawką, e, to jeszcze wróć może do tego na chwilę, zanim e, dokonamy kolejnego skoku tematycznego. Tak, taka mała uwaga dla osób, które filmu nie widziały, bo myślę, że to może nie być do końca jasne. Marta, ty wspomniałaś o tej e, jak gdyby warstwie meta, go tak nie nazwałaś, ale chodzi o to, że ten film jako osoba, która zna się na slasherze można oglądać świadomie i jak gdyby śledzić własne procesy poznawcze. I to rzeczywiście było piękne, bo tak. my oglądaliśmy ten film w grupie kilkora znajomych, gdzie część osób trochę siedzi w horrorze i autentycznie te osoby strasznie się nakręcały na taką analizę właśnie, kto może być tutaj naszym mordercą od początku, gdy jeszcze myśleliśmy wszyscy, że to będzie slasher jednak i było widać te takie typowe tropy, czyli na przykład szukamy, kto się wyróżnia. Okej, okay, tej osoby miało nie być na tej imprezie. Okej, okay, ta osoba jest osobą z zewnątrz. Okej, okay, ta osoba też jest osobą z zewnątrz. Okej, okay, ta osoba tu miała być, a jej nie ma. Tak, więc jak gdyby szukaliśmy tego podejrzanego według tych takich typowych tropów, jednocześnie oczywiście analiza według tych tradycyjnych leśnych i obozowych slasherów, czyli nie wiem, czy ktoś tutaj jest bardziej jak to ująć teraz, no, no przekracza te granice, nie? Moralne, powiedzmy. Ktoś, nie wiem, właśnie więcej ćpa, ktoś, nie wiem, tutaj zaraz seks będzie uprawiał, czy coś, szukamy tej potencjalnej pierwszej ofiary. I gdy okazuje się, że to nie do końca działa tutaj, albo że nasze przemyślenia typu dobra, tej osoby tutaj nie być nie powinno, albo ta osoba ma skillę jakieś tam, może być potencjalnym zabójcą, bo coś tam, gdy te nasze przemyślenia gdzieś nie działały, to yy, ja miałem straszny fan z tego, nie? Że autentycznie... Yy, śmiałem się w duchu, byłem uradowany, miałem banana na twarzy przez te myśli, na zasadzie, kurczę, no, cały czas łapię siebie na tym, że myślę z schematami i że wykorzystuję tę swoją wiedzę o gatunku, a na nic mi się zdaje, a już totalnie po prostu parsnąłem śmiechem, gdy w finale jeden kolega powiedział coś na zasadzie, wiedziałem, to się musiało tak skończyć, gdzie <grym> przez pierwszą połowę filmu, wiecie, że są zupełnie inne teksty, nie? i na koniec jednak gdzieś tam jak gdyby ta potrzeba stwierdzenia, że ja wiedziałem. Zwyciężyła i powiedział to na głos. A ja tak myślę, że przez, przez pół filmu rzucaliśmy wszystkie możliwe warianty rozwiązania zagadki i żaden się nie sprawdził. Nie? Więc pod tym kątem właśnie takiej metagry z gatunkiem, no ode mnie 11 na 10. tak Świetnie się bawiłem. Tak, tutaj najbardziej meta chyba jest, y, najbardziej podstawowa zasada slashera, czyli y, karajmy młodych ludzi za ich przywary młodości, prawda? Mm -hmm. A tutaj, że tak powiem, siłą napędową y, całego dziejącego się zła są właśnie przywary młodości. Więc to też pokazuje y, to, że reżyserka rzeczywiście wie, jak ten gatunek jest skonstruowany, jak na jakich, że tak powiem sposobie narracji, prawda? Mhm. I to wyciąga po to, żeby opowiedzieć po swojemu, czyli przerabia, jakby urabia sobie slasher na swoją modłę. Trochę z szacunkiem do gatunku, ale zupełnie po swojemu. I mhm. ja Jedną rzecz bym tylko do tego dodał na koniec i to jest y, po seansie może trochę kontrowersyjne, co powiem, ale wydaje mi się, że dobrze wiedzieć, że to nie jest slasher. W tym sensie, że tutaj uważam, że ten marketing nie był do końca trafiony, dlatego że ja y, oglądając ten film w którymś momencie poczułem mimo wszystko lekkie rozczarowanie. W tym sensie, że on był sprzedawany jako slasher, no i jednak... Y, Mm, tak jak y, y, to domknięcie, ten finał uważam, że jest naprawdę fantastyczny i on wyciąga ten film kilka klas y, wyżej od razu z automatu y, to <laughs> wydaje mi się, że y, y, jeżeli ktoś pójdzie na Buddies Buddies Buddies Spodziewając się slashera, a też przewijają się, nie wiem, porównania do krzyku, pewnie dlatego, że młodzi ludzie i, i jakieś tam komediowe y, bardziej sekwencje i, i od razu niektórym się takie skojarzenia uruchamiają, y, to ja, ja powiem, że absolutnie nie tędy droga. Ten film moim zdaniem nie ma w ogóle konotacji z takim krzykiem chociażby i naprawdę nie ma co się nastawiać na, na slasher, bo to jest raczej właśnie taka... Trochę, trochę ta meta zabawa, nie? trochę taki jakiś komentarz, czy, czy zabawa regułami gatunku, ale, ale na pewno to nie jest właśnie slasher sensu stricte. I mówię, podkreślam to, żeby no nie być rozczarowanym, bo, bo to mówię, to ten aspekt suma summarum nie wybrzmiewa i, i w sumie tak nie wybrzmiewał też w deidem, tylko tam to było nieudane, a tutaj wydaje mi się, że to nie wybrzmiewa, ale nie dlatego właśnie, że jest nieudane. Udane, tylko po prostu to nie jest slasher, a, a jako taki ten film był sprzedawany. Mhm. I ja wcześniej wspomniałem o tym, że istotna jest, iż to jest młodzież uprzywilejowana z tego względu, że to pozwala na całą tę komedię. Także to jest właśnie impreza w domu tej klasy wyższej, który po prostu jest rozległy. Mamy tam też masę rekwizytów, których nie wiem, w jakimś mieszkaniu w blokach by nie było. I też tak. Komedia w dużej mierze opiera się na tym, że to są te dzieciaki teoretycznie z ogromnymi możliwościami, ale jednocześnie trochę bez wsparcia, trochę właśnie wrzucone w to życie, gdzie niby im nic nie brakuje, ale jednocześnie nie mogą się do końca odnaleźć. tak? Nie mają. Ale jest wie, to, to, to, ja dlatego celowo podkreślałem, że właśnie ten aspekt taki klasowy i to uprzywilejowanie nie jest istotne, bo jeden z aktorów, czyli Pete Davidson, on grał w takim filmie niedawno, nie wiem czy mieliście okazję obejrzeć, Król Staten Island. Taka w zasadzie no obyczajówka można powiedzieć, chociaż sprzedawana jako komedia też totalnie bez sensu i on gra tam w zasadzie zbliżoną postać tylko właśnie w klasie takiej niższej, bo to jest na Staten Island i to jest wiecie taka młodzież z kolei raczej z biedniejszych warstw, ale paradoksalnie jak tam są imprezy to, to one wyglądają dosyć podobnie, tylko po prostu inny alkohol i inne narkotyki, ale jakby poziom pewnego takiego, wiecie, zblazowania błahoscy, błahości relacji i tak dalej, i tak no, dalej. Ja tutaj widziałem jakby te konotacje, więc Ale nie dlatego masz też wrażenia, m, że to, właśnie, to podkreślam. nie. Bo powiedziałeś teraz, że Król Staten Island jest bardziej dramatem jednak niż komedią. Nie masz wrażenia, że gdyby to była w całości... Bo to jest pokazane, że, że tak naprawdę mamy te osoby z zewnątrz, które mają podobne... Znaczy, może ten 40-latek, tak, Grek jest trochę rzeczywiście poza tym wszystkim, nie? Ale nasze. B, która nie należy do tej klasy wyższej, gdzieś tam też ma podobne roztelki, problemy do pewnego stopnia i całkowicie wchodzi w to środowisko bezproblemowo, więc rzeczywiście tutaj nie ma klasizmu, ale po prostu wydaje mi się, że gdyby pójść, gdyby nie pójść właśnie w tę klasę wyższą, to część tej komedii mogłaby być niesmaczna na przykład, czy coś, nie? A tutaj jednak mamy. Mm. Też chyba nie tego wiem. tak nie odbieram. Ale to jest w sumie ciekawe, bo mam wrażenie, że bardzo dużo recenzentów, szczególnie z tej recenzji, którą wszyscy czytaliśmy, bardzo stara się właśnie wmówić jakby temu filmowi klasizm. I ja nie wiem, trochę tak czytam te argumenty, że ta grupa poluje, znaczy poluje zmierza z ostrzem krytyki w czy właśnie w Grega z powodu jakichś tam właśnie klasistowskich uprzedzeń, że dziewczyna obca z obcego kraju ale nie wiem, ja, ja też tego klasizmu tutaj nie odbieram, więc zastanawiam się skąd ta, skąd ten kierunek krytyki żeby się w tym filmie tego jednak doszukiwać nie, ja też go totalnie nie widzę, dla mnie po prostu to są... Yy, właściwie to jest fajne, bo tak jak mówię, nie wiem, no jak mamy dzieci EK z kasy niższej, to dla mnie logiczne jest to, że jest zagubiony, tak? chcąc nie, chcąc po prostu przez sytuację. A tutaj mamy te dzieciaki, które mogą wszystko niby, ale jednocześnie widzimy, że no, co trochę tam dążą do tej sławy w social mediach, tak? Tam mogą się naćpać czy coś, ale właśnie nie wiem, jedna osoba przez to potem no, trafia na ten odwyk, że mimo wszystko no, te imprezy właśnie bez żadnych ograniczeń, nie muszą być całkowicie udane, że gdzieś tam nie mają tego szczęścia w miłości czy w przyjaźni do końca, że, że właśnie że kasa nie otwiera wszystkich wrót, nie? I, i to, to było dla mnie fajne tutaj, ale nie odbierałem tego, że to są bogate dzieciaki, więc przez to są jakieś. Znaczy, to I... ja bym wręcz powiedział, że, że ten wątek taki klasowy, to on może być potraktowany post factum trochę jako taka zmyłka czy zabawa konwencją, bo no tak. wydaje mi się, że to jest bardzo wygodny trop do interpretacji. nie? To, co powiedzieliśmy na początku. Nie? Mamy dwie osoby, które się wyróżniają i klasowo i będąc właśnie także z, spoza tej grupy sztywnej i z automatu w, te, w tego rodzaju historii, właśnie skupionej mimo wszystko na tej zagadce, no oni będą, czy one będą budzić pewne podejrzenia mhm. u widzów i i to spełnia bardziej taką funkcję niż właśnie próba jakiejś krytyki, tym bardziej, że w sumie w kilku momentach widzimy, że tak naprawdę to paradoksalnie, ale te problemy, lęki są zbliżone dla jednej i dla drugiej strony. Nie jak mhm. mamy na przykład bizę stawioną z dziewczynami z ekipy, to ja, ja miałem wrażenie takie, że jak tam dochodzi do takiego otwarcia w którymś dialogu, że to, to jest trochę lustrzane odbicie, nie? Tylko to są po prostu... są bardzo fajne sceny, przepraszam, że się wcinam, które momentami budują mur między postaciami, bo tutaj jest taka sekwencja, w której jest, B zostaje odrzucona. Na zasadzie ty jesteś biedniejsza, ty coś tam, cię przyłapaliśmy na czymś, ty jesteś z innego kraju, w ogóle jesteś inna, obca, zła. A jednocześnie i z innymi postaciami też są takie momenty, nie? Że ty jesteś jakaś tam inna, obca, ale jednocześnie są też sceny, gdzie to jest odwrócone i jest mam to samo, przeżyłam to samo, dokładnie tak. cię rozumiem. I to mi się też strasznie podobało, bo to pokazuje, jak te potencjalne mury i sympatie, że jedno i drugie jest trochę konstruktem, także właśnie w jednej scenie możemy być najlepszymi przyjaciółmi, w drugiej scenie możemy się siebie nawzajem obawiać, w jednej scenie możemy się kochać, drugiej nienawidzić i tak naprawdę to wszystko jest, no właśnie żyje sobie tu i teraz i nie, po, nie ma co się do tego przywiązywać, nie ma co się tym przejmować i to, to nie definiuje nas tak naprawdę ostatecznie w żaden sposób. No. Dlatego wiecie, co mi się na przykład bardzo spodobało, to jak jest w ogóle napisana postać Pita Davidsona, który no jest mhm. znany głównie wiecie ze swojego jakiegoś tam komediowego dorobku. Zresztą reżyserka w tym wywiadzie, który przywoływaliśmy już, sama wspominała, że właśnie zależało jej na tym, aby, aby Pita tej, tej otoczki, tego wesołka, trochę pozbawić. Owszem, jest tutaj tym właśnie zabawowym typem, który rozśmiesza otoczenie, ale jednak to jakby nie jest ta jego cecha nadrzędna, która go definiuje. Gdzieś tam ta postać jest bardziej rozbudowana i to jest właśnie to, to o czym ty Szymas mówisz, że, że jednak te postaci są na tyle skonstruowane, żeby nie być tymi jakby mm, wiecie, kliszami, że, mhm. że tak to nazwę. Totalnie. Zresztą no tutaj pod tym kątem to nawet ja bym powiedział, że e, samo to, że e, nie mamy takich, wiecie, typowych typów rodem ze slashera. E, tylko to jest w sumie taka z jednej strony dosyć podobna grupa, charakterologicznie i, i pod różnymi względami. Z drugiej strony stopniowo odkrywamy, jak bardzo różna wewnętrznie, czy jak bardzo podzielona i to jest też ciekawe, no bo jednak wiecie, w takim kinie młodzieżowym to czasem mam wrażenie, że łatwo pójść w stereotypizację, nie? Że tu mamy właśnie takiego... Tak, wesołka, tak, czpunka, dokładnie, tu nerd, tu coś tam i to jest łatwo pokpić tego rodzaju sprawę, a mam wrażenie, że ten scenariusz dlatego jest tak dobry i on dlatego tak fajnie wybrzmiewa, że tutaj twórczynie sobie z tym bardzo ładnie poradziły, przy czym, te, tak żeby przejść zaraz właśnie do, do ekipy aktorskiej, bo naprawdę o nich trzeba tutaj powiedzieć, to ja wam powiem, że scenariuszowo mam e, tylko jeden problem, który też mi wychodził w trakcie seansu i który finał mi naprawił, ale, ale też muszę o tym <śmiech> wspomnieć. E, mianowicie mam wrażenie, że m, przez te takie konotacje slasherowe, które tutaj w którymś momencie wychodzą na pierwszy plan, Całość nieco traci tempo. I mam wrażenie, że pomimo tego, że ten film nie jest długi, to można by było spokojnie część środkową okroić, bo ona przynajmniej mnie w którymś momencie trochę zaczęła męczyć. Gdzie... Nie mamy tyle takich dialogów, jakby pomiędzy postaciami, czy jakichś przedstawiających, opisujących nam postacie, nie wiem, pogłębiających relacje, tylko mieliśmy taką sekwencję takiego, wiecie, Długiej latania kuchni. i wskazywania palcem trochę na, na różne postaci, yy, latania po tym domu i one są fajnie często. I pomysłowo robione realizatorsko, to tu Marta, zaraz ci oddam głos, bo ty to wyciągnąłeś na pierwszy mhm. plan i to jest bardzo fajne do, do podkreślenia, ale tak scenariuszowo tu miałem trochę problem. Nie, że, że miałem wrażenie, że tu się trochę gubi tempo yy, i trochę. Trochę mówię, ten, ten taki fajny feel tego filmu, właśnie taki, taki imprezowy, taki lekki, taki, że się przez to płynęło, nagle tak jakby ktoś piasek w szprychy sypnął, no ale mówię, ale z perspektywy finału to, to ma sens, że to też jest tak poprowadzone. Właśnie ja dokładnie ten sam y, odbiór miałam tych scen, że rzeczywiście, gdy oglądałam to spowolnienie y, akcji w drugiej połowie, rzeczywiście no, trochę tam się dłużyło, gdzieś tam jakieś takie znudzenie weszło, ale to samo miałam, że finał y, rzeczywiście mi tę dłużyznę jakoś wyjaśnił, zrekompensował, ale to znowu do tego dojdziemy, ale właśnie to, o czym Jerry mówi, że warto, naprawdę bardzo warto podkreślić to, jak ten film jest zrobiony, bo ja na przykład w wielu recenzjach, wielu opiniach skupi trafiłam na jakieś oskarżenia, że, ten film, że w tym filmie nic nie widać, że jest fatalnie nakręcony na... Czytam te opinie i tak się łapałam z, z taką myślą, czy właśnie nie o to w tym filmie chodziło, żebyśmy no, nie widzieli po prostu w pewnym momencie za dużo. To jednak też buduje tą aurę paranoi, która się udziela między bohaterami, i w końcu udziela się też nam. A przede wszystkim no to jest moim zdaniem na bzdura, że ten film jest źle nakręcony, bo jak na tak ciemne zdjęcia, to on jest bardzo dobrze oświetlony właśnie takimi detalami, które wyłuskują w zasadzie mhm, to, co totalnie. wyłuskują właśnie to, co powinniśmy zobaczyć. Mi się, szczerze mówiąc, podobało to błądzenie po domu, bo to trochę się kojarzyło z takim, wiecie, gotyckim domem, gdzieś tam ta wichura na zewnątrz, więc też jakiś tam fajny klimat robiło. No a przede wszystkim no, warto docenić pracę operatorów, techników, bo no, ich praca to jest plus dwa do ogólnej oceny moim zdaniem. Mm -hmm. to, to nie jest poziom operowania ciemnością jak w Noob. Nope. Tu, tu się zgodzę, ale to, to nie miał być tego typu film, tak? I tutaj dodatkowo, ja nie wiem, jak można nie doceniać pracy właśnie też oświetleniowców, skoro mamy te wszystkie latarki w telefonach tak. i te nie wiem, jak ująć to, co oni noszą, te, co się zgina i wtedy świecą, czy jakieś inne. No, takie słowo. ozdoby po prostu, no tak, no na świecące elementy może. też właśnie, po prostu <laughs> wykorzystywane na imprezie. E, takie kółeczka, etc. E, I to, że e, to, to światło na przykład nie odbija się w jakiś dziwny sposób w kamerze, czy coś świadczy właśnie o wysokim poziomie świadomości i profesjonalizmu, tak? bo takie rzeczy, jeżeli ktoś oglądał trochę kina amatorskiego, no to wie, jak wygląda świecenie latarką z telefonu czy inną w kamerę, jak to denegwuje czasami. To tutaj nie, jednak e, twórcy zadbali, żeby to było estetyczne estetyczne i komfortowe też dla widza. A to, że momentami jest y, widać trochę mniej, o to ja też myślę, że to jest absolutnie świadome. Co do tego zwolnienia tempa, to ja nawet, mi nie przeszkadzało to takie bieganie między postaciami, co rzeczywiście w którymś momencie jest taka długa kłótnia. I ona, mam wrażenie, trochę trwa i trwa i trwa, ale dzięki niej na przykład finał lepiej wybrzmiewa, bo y, ona... Tam jest trochę wątków komediowych. Jest właśnie sporo takich momentów face palma i o Boże, o Boże, o Boże, tak, co, o czym one mówią, tak? Czy właśnie w jaki sposób one się komunikują ze sobą tutaj, te bohaterki. Ale jednocześnie ona ma chyba zmęczyć. Ona ma być właśnie wolniejsza, bardziej nieprzyjemna dla odbiorcy, żeby, żeby właśnie finał mógł wybrzmieć, żeby docenić ten scenariusz na koniec, ale też, żeby trochę skłonić widza do przemyśleń, nie? bo to pokazuje, że mamy postacie trochę doprowadzone do ekstremum, właśnie postawione troszkę pod ścianą, zaczynające świrować i tam mamy kilka takich scen nieprzyjemnych jednak, nie zabawnych, a nieprzyjemnych i w kontekście tego, do czego to ostatecznie doprowadza, jak się cały film kończy, no to mamy też taką refleksję na zasadzie właśnie, może czasem się lepiej ugryźć w język, może lepiej się zastanowić tak, co się mówi, czy co się robi. Może czasem nie, lepiej nie podejmować gdzieś tam pochopnie różnych decyzji, czy nie oceniać ludzi przez... Może czasem znot. porozmawiać. Ja mam wrażenie, <śmiech> że jak ostatnio oglądam filmy kinowe, to... Po prostu komunikacja ponad wszystko. Jakby ludzie ze sobą rozmawiali, to by problemów na świecie nie było. No ale umówmy się trochę. Tak I nie jest. byłoby też filmu. Tak, tak. Dokładnie. Dlatego rozmawiamy. Dobra. No to aktorzy. Mamy ósemkę w sumie. No i tak naprawdę dla mnie wszyscy wypadli dobrze, a połowa wypadła bardzo dobrze. Wręcz. Trochę tak na pierwszy plan zostaną wysu zostają wysunięte, no bo też jako pierwsze poznajemy Sophie i B. Jako, jako Sofi zobaczymy Amandlę Stenberg, a jako B Marię Bakalową, którą możecie kojarzyć z Bogata. I no moim zdaniem świetnie się tutaj wpasowały, jako trochę takie wykluczone dziewczyny w ekipie, bo jedna jest zupełnie w niej nowa, a druga właśnie była na odwyku, trochę nie brała udziału we wspólnych spotkaniach imprezach przez jakiś czas i tam też różne kwasy wychodzą drobne, tak jakieś takie problemy w relacjach z tymi innymi postaciami i właśnie to jak one grają jako osoby w ekipie i jak też ta chemia między nimi się rozwija, bo w którymś momencie jedna z nich, potem druga z nich i tak to wiadomo, tutaj ta piłeczka się odbija między wszystkimi i praktycznie są podejrzewane, no to to fajnie rzeczywiście wyglądało. Ta chemia, która gdzieś tam się na początku rodziła, kipiała, a potem nagle gdzieś tam umarła w pewnym momencie. Powiem wam, że autentycznie współodczuwałem, nie? że gdy tam właśnie dochodzi do takiego, nawet nie spięcia, tylko właśnie tak już nikt nie wie kto, co, gdzie, kiedy, jak i ta chemia między nimi zamiera, to mnie było tak mega smutno. Nie oglądam komediowy horror, który miał być slasherem, a zamienił się w kto to zrobił, tak, znajdź mordercę i było mi smutno, gdy zobaczyłem, że między dziewczynami się przestało kleić. Alice jest genialna, czyli Rachel Senot. Ona gra trochę taką nie głupiutką, ale taką bardziej krótkowzroczną może, coś w ten deseń. I ma kilka takich tekstów, które zwalają totalnie z nóg i właśnie ma ochotę się płakać ze śmiechu, a do tego jest postawiona też w takiej niezbyt przyjemnej sytuacji, gdzie no trochę są wszyscy przeciwko niej. No i Greg, czyli Lipace, też świetnie się wpasował. Fajne było to, że z jednej strony to jest ten starszy koleś, bliżej czterdziestki, który... No jest na imprezie dwudziestoparolatków i stara się wczuć, tam bierze udział w kręcaniu jakiegoś filmika na TikToka na przykład, filmiku i gdzieś tam stara się bawić ze wszystkimi, ale jednocześnie w którymś momencie jest zmęczony tymi zachowaniami grupy, czy tak trochę sobie myśli mam was gdzieś, tak jestem ponad, to tak nie daje się sprowokować, bo jest taki też moment, który zostaje sprowokowany. I nie jest jako osoba właśnie lepsza, tak jako ten, nie wiem, geriatryczny boomer, czy jeszcze prawie nie geriatryczny w sumie ten millennials. Nie wiem jak to ująć, w sumie już te kategorie, ich jest tyle. No ale właśnie on nie jest ponad to, on nie jest też takim nadętym bubkiem, tylko też ma takie zdrowe relacje powiedzmy tutaj, do pewnego stopnia racjonalne, do pewnego stopnia jego-jego. No świetnie mi się go też śledziło tutaj na ekranie. No casting w tym filmie to zdecydowanie robi połowę roboty. Mi się chyba najbardziej podobało to, że mimo że... No w zasadzie to jest jakby taka hermetyczna, zamknięta grupa, gdzie każdy ma niby podobne doświadczenia, ale zarazem każdy z nich jest po prostu inny. Ja chyba jakbym miała wybrać moją ulubioną postać, to bym postawiła właśnie zarówno na Grega, jak i na Alice. Alice jest fajna pod tym względem, że bardzo łatwo ją wiecie, zdeprecjonować właśnie, mhm. że taka o, głupiutka, wesoła. Ja tu sobie pozwolę zacytować y, krótką wypowiedź y, aktorki, która o, sama o swojej bohaterce powiedziała w ten sposób. Jest typem dziewczyny, która żyje w każdym z nas, ale jest zbyt łatwa do pśmiania podczas spotkania w prawdziwym świecie. Ja się chyba pod tym e, zdaniem najbardziej podpisuję. Moim zdaniem to jest doskonała definicja tej bohaterki, która rzeczywiście jest taką trzpiotką. Widać, że m, chyba najbardziej z nich wszystkich lubi imprezować, ale... Te też moim zdaniem chyba wzbudza największą sympatię ostatecznie. Greg to w ogóle jest dla mnie odkrycie tego filmu, bo ja Pejsa na przykład kojarzę najlepiej z takiego dawnego, dawnego serialu, Gdzie Pachnął Stokrotki. Nie wiem, czy któryś, czy widzieliście. Ale on tam jest w, w tym serialu generalnie takim, no słodkim, kochanym typem, a tutaj właśnie taki, no bywa bezczelny pe w pewnym momencie, także rzeczywiście nie daje się tym młodym gdzieś tam wiecie, wygonić na drugi plan, ma, ma swoje pięć minut. Także rzeczywiście... Ale w ogóle scena, e, tej takiej nie wiem, konfrontacji między... To jest fenomenalna. A Davidem a Gregiem, czyli właśnie Davidsonem a Pace'em. Po prostu tak ja powiem, że niby wszystko do tego prowadziło. Nie? To nie, nie powinno być zaskoczenie, ale a ja tak, otworzyłem ale... usta i zbierałem szczękę. Nie? Właśnie, teoretycznie wszystko do tego prowadziło, ale ostateczna konfrontacja jest poprowadzona dość zaskoczeniem ujący sposób myślę. Mhm. Y jednak łatwo by było na początku filmu podejrzewać, że no to będzie właśnie ten starszy gość, którego tam będą y będzie troszkę ignorowany, nie będzie miał za dużo do powiedzenia, ale jednak znowu moim będzie do z odnajduje... człowiekiem na Facebooku, nie, że będzie starał tak. się być. <laughs> ale wyjdzie. jednak moim zdaniem w tej grupie się odnajduje bardzo dobrze. Mhm. Znaczy tutaj e, cały ten casting e, na pewno, e, ja się tutaj podpisuję pod tym, co Ty Marta powiedziałaś, robi połowę roboty, dlatego, że e, moim zdaniem i te dialogi nie brzmiałyby tak naturalnie i e, cała ta wymowa tego filmu e, nie trafiałaby tak celnie, gdyby tutaj e, ta ekipa aktorska ci się nie spisała, e, bo wiecie, pewna sztuczność w dialogach, pewne jakieś zaburzenie płynności, e, to, to wszystko by spowodowało, że my byśmy nie uwierzyli w to, co widzimy na ekranie, a to by suma summarum spowodowało, że, że cała ta historia no, no nie grałaby po prostu. I pod tym kątem uważam, że naprawdę ekipa aktorska jest fantastyczna, bo choć nie wszyscy mają jakby równie dużo miejsca yy, czy ist, równie istotną rolę, do odegrania, to mam wrażenie, że nawet te postaci, które właśnie gdzieś są tam, tam w tle, jak chociażby Emma, grana przez Chase Wonders, to, to jest też taka kreacja, która jest idealnie wpasowana pod to, co tutaj twórczynie chciały osiągnąć. Nie? I, I to wszystko tworzy taką bardzo fajną mozaikę i przede wszystkim mi się podoba, że właśnie każda z tych postaci jest jakaś i że Czegoś się o niej dowiadujemy, bo czy Alice, o której tak wspominacie z taką estymą, ona jest fantastyczna, ale właśnie ja tak stwierdziłem, że ona jest niby łatwa do obśmiania, ale ona jest fajna, bo ja miałem wrażenie, że ona jest taka naiwno niewinna. Eee, Poczciwa, taka... ja zawsze używam tego przymiotnika. <śmiech> tak, tak, że lubisz taka... ją, że widzisz tę tak, pewną tak. naiwność, krótkowzroczność, ale mimo wszystko czujesz, że byłaby z niej fajna kumpela, żebyś mógł z nią nie wiem, właśnie wygadać się, pójść na piwo i że jest spoko osobą, tak? Nawet bo to jeżeli... to nie jest taka naiwność, taka, taka wiecie, taka wynikająca z głupoty, tylko bardziej ja ją postrzegałem, że ona jest taka właśnie e, naiwna, ale w kontekście pewnej takiej Ufna. niewinności w stosunku do świata. Taka z sercem na dłoni, że ona mhm. po prostu jakby nie robi tego, co robi, e, nie wiem, w jakiś wyrachowany sposób albo, nie wiem, kalkuluje coś i tak dalej, tylko no, po prostu jest taka szczera w tym wszystkim i tak dalej, i tak dalej. Ale to e, było właśnie przeurocze i przezabawne, nie? Gdy tak. jest jest tak. odpytywana ze swojego związku. <śmiech> z jednej strony po prostu sobie myślisz, oj dziewczyno, dziewczyno, ale z drugiej strony to jest takie, takie właśnie słodkie, urocze, nie? Mhm, ale tak, wiecie tak. co, dlatego ja nie bardzo rozumiem skąd, bo ja się naprawdę spotkam z bardzo wieloma takimi komenta komentarzami, skąd wynika jakaś taka niechęć do tych, do tych bohaterów. Bardzo dużo zarzutów czytałam, że właśnie nie da się polubić tych postaci, że są irytujący. No dobra, no są, no ale no każdy z nas bywa przecież irytujący, prawda? I, I nie wiem, czy to jest właśnie... Kto nie był um, irytujący po alkoholu czy innych dokładnie. środkach niech pierwszy rzuci kamienie. Dokładnie, więc ja nie wiem, czy ludzie oczekiwali, że oni będą wszyscy tacy, nie wiem, super sympatyczni, dorany przyłóż nie rozumiem tych za zarzutów, oczywiście nie, nie twierdzę, że można, nie, można ich nie lubić, ale jednak no, to był dość częsty argument przeciwko temu filmowi, z którym się spotykałam, że rzeczywiście nie, y, trudno było y, osobom komentującym zagłębić się w tą historię, bo czekali, aż wszyscy zginą. No. Nie, to, to, jest, to jest moim zdaniem bzdura, tym bardziej, że tak jak ja mówię, że mi jakby... Łatwo było uwierzyć i gdzieś tam empatyzować, nawet jeżeli nie sympatyzować z tymi no postaciami, właśnie. dlatego że każda z nich jest jakaś i to jest często budowane małymi scenami, takimi fajnymi patentami, gdzie mamy Grega, który właśnie z jednej strony jest taki wpasowany, z drugiej strony my czujemy pewien dystans, który on nawet wokół siebie buduje i, i strasznie mi się podoba, że właśnie cała ta jego rola jest taka nie tuzinkowa i inaczej poprowadzona, niż tak, byśmy bo się jest spodziewali. Tak, nie na przykład jakimś takim e, z bokiem, który po prostu chce się wkręcić, bo nastolatki, <laughs> tak, czy tak, coś. Tak, Chociaż takie tak jest tak, pierwsze dokładnie. wrażenie, jak go widzimy i takie, co ten gościu to robi, nie? W sensie... Tam, Taki w, w, w, zblazowany w, w, typ troszkę. Tak, w, tak, w tak. basenie tam e, z tymi, nie wiem, dwudziestkami czy coś w bikini. To... A, a, z, a z drugiej strony na przykład, nie wiem, mamy Bi, która też jest w taki fajny sposób zagubiona i na przykład strasznie mi się podobał też taki yy, świadomy na pewno zabieg, żeby uwypuklić ten jej akcent, bo miałem wrażenie, że to powodowało, że ona była jakoś tak uroczo zagubiona od początku, nie? gdzie ona grała tym wschodnim akcentem i, yy, i to też było fajne, bo to też yy, można było, nie wiem, schować, można tego było nie wykorzystać, a zdecydowano się rozegrać to inaczej i też to działa. Mm -hmm. Sophie, która jest w sumie bardzo taka ekspansywna, ja bym powiedział, w swoim zachowaniu, też jest bardzo fajnie poprowadzona, no bo y, łatwo y, jest uwierzyć nam, z czego to wynika, nie jak tam y, mamy tę jej historię z przeszłości i jakąś taką trudną relację pomału odkrywamy z resztą grupy. No, no naprawdę, to jest dla mnie y, przykład y, bardzo dobrej roboty scenariuszowej, które, y, którą y, po przeniesieniu na ekran, na kreacje aktorskie, całość jeszcze naprawdę zyskuje. I, I to jest duża sztuka też pod kątem castingowym, bo wydaje mi się, że to, to nawet nie tylko tak jak powiedziałem wcześniej, że moglibyśmy nie uwierzyć w to wszystko przy gorszym castingu, to mam wrażenie, że tutaj nawet jeden trybik nietrafiony, to mógłby to wszystko wyłożyć, a, a tutaj no po prostu cała ekipa gra bardzo dobrze. Zgadza się i mam wrażenie, że tutaj najlepiej właśnie widać tą współpracę reżyserki z, właśnie z młodą ekipą, z Amandlą, która była właśnie tą producentką wykonawczą. Zresztą przed dzisiejszym nagraniem czytam nawet jakąś jej wypowiedź, że oni jako ekipa aktorska bardzo dużo jakby swoich realnych zachowań włożyli do tych postaci i fajnie opowiadała o tym, że mieli bardzo dużo frajdy na planie właśnie z obśmiewania samych siebie z jakichś tam swoich przywar typów zachowań i może też dzięki temu to wszystko wyszło tak naturalnie, bo rola swoje, a jakby jakaś ta autoironia swoje i to, gdy się połączyło, no dało Konjunksja właśnie taki swego. efekt, dokładnie. <laughs> tak. Libra Moon ja tych pozostałych postaci nie wymieniłem właśnie nie dlatego, że były relatywnie, e, obiektywnie gorsze, e, tylko dlatego, że ich jest mniej, tak? Że nie mogą aż tak zabłysnąć. I właśnie na przykład to, że wzięli Bakalową e, do roli B, e, czyli e, aktorkę, która stała się w, gdzieś tam w branży, tą dziewczyną z Bogata, tak, no to też w ogóle super i jeszcze się okazało się, że dziewczyna potrafi grać najróżniejsze role teraz, tak, i trzeba śledzić jej karierę po prostu, bo może się okazać, że będzie naprawdę genialną aktorką, na razie radzi sobie bardzo dobrze, tutaj nie, nie, nie ma kogo skrytykować tak? no je, jeżeli jest jakiś problem z postacią to to, że jest jej mało na przykład nie? ale no to też y, przy ośmiu protagonistach no trzeba było jakoś podzielić ten czas ekranowy. Zresztą jak kogoś jest mało to też na przykład w jakimś celu tak, bo to służy czemuś scenariuszu. Tak, właśnie miałam o tym mówić, że tutaj nie odczuwa się, że ktoś jest zrzucony na dalszy tor, prawda, że jednak że ktoś jest zbędny, te role... albo coś, mhm. albo tak, że nie tak, dostaje dokładnie. tego czasu bo bo, bo, bo jest jedna gwiazda, czy coś takiego, tylko bardziej też tak świadomie. Mhm. Zdecydowanie tak, także te role są pro, poprowadzone bardzo mądrze i wybrzmiewają w taki sposób, w jaki powinny. Nie ma się wrażenia jakby uciętych wątków, czy, czy właśnie tak jak mówisz, wyciągania tych gwiazd na pierwszy plan kosztem innych wątków. Mhm. Ale wam powiem, że jeszcze, jeszcze jedną rzecz musimy poruszyć koniecznie, zanim podsumujemy cały film. To jest wspomniana krótko wcześniej soundtrack, bo uważam, że tak jak sam film jest bardzo dobry, tak soundtrack to jest po prostu 120% normy i to jest rzecz genialna. Uważam, że i w tej warstwie stricte muzycznej, za którą odpowiada Disaster Piece, którego na pewno fani horroru kojarzą z It Follows i który tutaj robi fenomenalną robotę. Ale także y, cała reszta soundtracku, bo tutaj mamy tych piosenek y, no, kilka. Ich tam jest, nie wiem, z pięć, sześć. Y, w ogóle dobranych. przepraszam, bo wspomniałeś y, Disaster Piece, y, to jeżeli słuchają nas gracze, no to przypomnijmy, że on też komponował muzykę do y, chociażby Feza czy Hyper Light Drifter, czyli też takie no, fajne, dobre soundtracki. Tak, tak. A tutaj mówię, ten soundtrack, który tutaj dostajemy jest fantastyczny, bo ja pamiętam, że jak ukazał się singiel promujący ten film, który nagrała Charlie X, X, X Jezus Maria, wycho wychodzi, że jestem starym człowiekiem, który też był bardzo dobrą taką imprezową piosenką, takim bangerem, mm -hmm. to muszę powiedzieć, że byłem aż w szoku, że w zasadzie cała reszta jest jeszcze lepsza po prostu i no tu są prawdziwe perełki i, i ja od soundtracku nie mogę się odkleić i to nie tylko od samego soundtracku, ale także od wykonawców, którzy się tutaj pojawili, bo no to jest czyste złoto moim zdaniem, naprawdę. Zdecydowanie, dlatego to jest jeden z tych filmów, które koniecznie trzeba zobaczyć na dużym ekranie, żeby docenić zarówno tą warstwę wizualną, czyli te ciemne zdjęcia oświetlone jakimiś tam właśnie ozdobami czy, czy światełkami z telefonów i właśnie tą muzykę, to wejście w ten film z tym takim potężnym bitem jest fantastyczne i ustawia seans praktycznie od samego początku. Mi też się spodobało to, co o muzyce powiedziała reżyserka właśnie w tym wywiadzie. Porównała Trochę mechanizm dobierania soundtracku do Biegnij Lola Biegnij, gdzie tam no, jest ta mhm. ciężka techno-muzyka, która, że tak powiem, jest no, bohaterem tego filmu, bo determinuje zupełnie to, jak narracja jest prowadzona. I reżyserka trochę to opowiedziała w ten sposób, że w jej filmie muzyka służy temu, żeby bohaterowie nie mieli chwili na zastanowienie się, zatrzymanie się i pomyślenie, że hej, może coś tutaj dzieje się inaczej niż nam się wydaje, że rzeczywiście ta muzyka służy trochę takiemu podbudowaniu tej paranoi, tej, tego tempa, prawda, że jednak daje się, udaje się całej historii szybko nas porwać i tak też zachowują się bohaterowie, że jednak idą po prostu za tą konkretną myślą i nie dają sobie chwili, że tak powiem, na mm -hmm. zastanowienie się pójście w innym kierunku. Mm -hmm. Tak jest. I też y, to jest taki... Znaczy, ja nie jestem muzyczny, tak? Więc może macie inne odczucia, ale to są kawałki, których ja właśnie nigdzie indziej nie słyszałem, a tutaj gdy no, się Azalia pojawiały... No tylko y, była takim highlightem, bo jej piosenka ma dobre 10 lat, ale to jest hicior, który się w ogóle nie, nie starzeje, ale pozostałe pozostałe nie to tam chyba jest jedna piosenka, która jest jakimś hitem TikToka to Board in the House na tyle też na ile ja zrozumiałem właśnie tutaj twórczynię z wywiadu, no ja TikToka nie używam, nie znam, więc, więc nie wiem, ale pozostałe no to są raczej niszowe rzeczy z punktu widzenia takiego popu mainstreamowego. Mhm, tak ale powiedział. dobrze skomponowane i też wjeżdżają nie wiem jak to ująć, są jak gdyby tak przycięte, że gdy nagle je słyszymy, to odruchowo, no ja gdzieś się gibałem, nie? Patrząc po prostu w ekran, co też no, nie zawsze ma miejsce, nie? Czasami ta muzyka sobie leci i nawet ją łapiemy, że leci, ale tyle. A tutaj autentycznie od razu odruchowo gdzieś tam zacząłem się kręcić, niej, poruszać trochę w rytm, co też no, nie zdarza mi się bardzo często, więc doceniam. Dobra, to co, przechodzimy do finału i podsumowania. Finał może być trochę kontrowersyjny, jeżeli ktoś się nastawi na ten slaszek, bo właśnie z jednej strony on pasuje doskonale do całości, jest kropką nad i e, całej fabuły, całej satyry i też e, tego takiego pogrywania z oczekiwaniami widza, ale z drugiej strony jest właśnie mocno niesteszerowy i widziałem uwagi, że jest leniwy, że jest głupi, czy coś takiego. Ja się absolutnie e, z tą drugą interpretacją nie zgadzam, bo mi się on bardzo podobał. Jestem tutaj Tim Jerry, bo Michał już o tym wspominał. On winduje jeszcze bardziej te, te, te, to zadowolenie moje jako widza w finale sprawia, że jestem całkowicie usatysfakcjonowany. Jedyny problem jest taki, że to nie jest film, o którym sobie myślę Kurczę, obejrzałbym go jeszcze raz, żeby zobaczyć foreshadowing czy coś takiego chociaż myślę, że za jakiś czas mogę do niego wygocić. to może być film, który nie wiem, można oglądać na Halloween co kilka lat czy coś takiego, myślę, że on się nadal może sprawdzać w takiej roli, po prostu w pewnym sensie to jest taki jednostrzałowiec na tu i teraz, nie? że jak się go obejrzy, no to niekoniecznie jest ochota odkrycia tutaj czegoś więcej, bo nie wiem czy jest tutaj dużo więcej ale finał jest doskonały, tak? Właśnie nie spodziewałem się go, <grym> tak jak kumpel powiedział, to, tak, wiedziałem, no nie, nie wiedzieliśmy, <grym> bo bądźmy szczerzy, jest, jest super, no. są. <grym> przepraszam, zamyśliłam się, <grym> Dary, możesz, możesz ty. Tak, ja, znaczy, ja powiem krótko, ze swojej strony, Finał to jest moim zdaniem topka finałów, jakie ja widziałem w ostatnim czasie w kinie. Naprawdę rzadko mi się zdarza kończyć sens. W sumie tak usatysfakcjonowanym tym, co nam twórcy zaproponowali. Ja bezpośrednio po Sansi nie byłem jakoś zachwycony tym filmem, ale od razu powiedziałem, że mam wrażenie, że on będzie zyskiwał u mnie z czasem i tak jest, jak u mnie przeważnie raczej filmy tracą z czasem, bo jak wiecie, zaczynam myśleć o jakichś rozwiązaniach fabularnych i tak dalej, tak dalej, to tu stwierdzam a to było głupie, a to, to mi się nie podobało, a to się nie klei, i tak dalej, tak dalej. Tak tutaj ewidentnie ten finał jest po prostu fantastyczny, bo on Pięknie pointuje, e, całą opowieść, e, ma sens, jest zaskakujący, ale nie jest e, takim typowym twistem z kapelusza. E, ta, także tak, finał to jest e, bardzo dobra rzecz. Tak, fajnie komentuje to nasze oczekiwanie na mordercę, prawda? Tropienie, kto nim będzie. A tu reżyserka proponuje jednak inne rozwiązanie, zobaczycie sami, polecam w kinie. Ja na pewno lubię to, że ten film jest zupełnie bezpretensjonalny, Tutaj zacytuję, znaczy nie dosłownie, ale przywołam e, argument jednego z moich filmu webowych znajomych. Jeżeli będzie słuchał, to serdecznie Cię pozdrawiam, e, który. Myślę, dostrzegał... że powiedzieć serdecznie się przepraszam. <laughs> serdecznie też przepraszam, ale naprawdę nie rozumiem te, tego argumentu, tej krytyki. E, mianowicie ta osoba napisała coś w ten deseń, że jego jedyną wadą jest to, że nie będzie zapamiętany na długo. Czyli po części to, o czym ty Szymas mówiłeś, że to może i nie jest rzeczywiście film, do, do którego się będzie mm, wracać często, analizować, rozkładać na czynniki pierwsze. Znaczy, ale szczerze, szczerze o... wam powiem, <grym> poczekaj, tylko dokończę, Dobry. ale szczerze wam powiem, że ja w takim obecnym czasie horrorów yy, takich gęstych, ciężkich, Doceniam post. to, że dostałam <laughs> post, doceniam to, że dostaliśmy po prostu kawał dobrej zabawy, bezpretensjonalnej, no i fan, horror, czarna komedia w czystej postaci, ja to kupuję. Ja myślę, że ja go zapamiętam, ja tylko po prostu stwierdzam, że właśnie tutaj nie ma drugiego dna takiego do odkrywania, nie? że można go analizować w różnych aspektach i wtedy mógłbym go obejrzeć drugi raz, nie? żeby się przyjrzeć jeszcze raz temu myleniu tropów przykładowo, nie, tym, temu mm -hmm. pogrywaniu z oczekiwaniami fana Strashera. Pod tym kątem jasne, to by się pewnie sprawdziło, ale to nie jest tak jak nie wiem, po mit nie, że ledwo skończyłaś seans i sobie myślisz, kurde, chciałabym jeszcze raz, żeby wyłapać te wszystkie symbole obecne gdzieś tam wizualnie w tle i tak dalej. nie, Więc tu jest ta różnica, ale ja myślę, że ten film zapamiętam jednak i to możliwe nawet, że na bardzo długo, bo nie kojarzę niczego innego z w tym typie, tak? Nie no, A zapamiętasz to... go na pewno na bardzo długo, bo ilekroć twój telefon złapie zasięg, to sobie przypomnisz. <śmiech> badis, buddies, Ale badis. <śmiech> Ja w sumie też często grałem w mafię choćby, no ze znajomymi w sumie rzadziej, ale ja pracowałem na świetlicy jako wolontariusz i z dzieciakami, jeszcze jak ja byłem to zawsze inni opiekunowie mieli bekę, że Szymon może robić mafiak w horrorze, nie, że tam dodawać jakieś mroczne opisy, nie po prostu, że ktoś zginął, tylko, że tam znaleziono właśnie takie i takie szczątki w takim i takim stanie, w takim i takim miejscu, jak tam pierwszy czy drugi raz graliśmy, to te młodsze jak aż się bały autentycznie, jak ja opowiadałem, oh, więc potem już bardziej na ludzie, nie i właśnie tak żartobliwie to robiłem, bo jak się wczułem na początku, to ci najmłodsi na jawie płakali. Więc tym bardziej, wiesz, jak teraz wspomnę o, gdzieś tam przypomnę sobie o mafii jako grze, no to przypomnę sobie też i o Badis, Badis, Badis, pewnie. Ja myślę, że na pewno ten film zapamiętamy z tego względu, że to jest taki fajny horrorek po lockdownowy, że tak powiem, po epidemiczny, czyli ta aura, atmosfera tego zamknięcia, niepewności, wiadome, no to jest wszystko lekko potraktowane, ale myślę, że fajnie się go ogląda w takim okresie, jakim teraz jesteśmy, więc ja też go na pewno zapamiętam na długo. Dobrze, to chyba tą pozytywną myślą będziemy kończyć. Słyszycie, wszyscy jesteśmy zadowoleni, więc wszyscy polecamy. Jeżeli będziecie mieli okazję, no to nadrabiajcie koniecznie. Dziękuję wam serdecznie za rozmowę. Moi zoomersko-boomerscy rozmówcy. Dzięki, Magda. Cześć, dzięki. Dzięki, Michale. Cześć, cześć. I wam, drodzy słuchacze, także dziękujemy za uwagę. Podzielcie się wrażeniami w komentarzach i przemyśleniami. I pamiętajcie o tych łapkach w Google, udostępnieniach i tak dalej, bo nigdy o tym nie mówię, a a trzeba, tak, w końcu. Yy, może nie jesteśmy z Gen Z, ale, ale dla nas to też istotne. <głos> <głos> ale poza tak, tym... Bo podcasty, bo podcasty to dużo pracy. Tak, nawet sobie wyobrażacie, ile taki odcinek zajmuje. No jeszcze goście, ich montaż i wszystko. No. <głos> I strzał w brzuch. Spoiler. Dobra. <głos> Kończymy tradycyjnie. Już życzę klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym, nawiedzonym podcaście. I drugi strzał w przód.